Grzeźnia w antyradiu. Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Antyradio. Still not loud enough. Still not fast enough. One, two, one, two, three, four. Who no. gives a fuck what you say? It's the Muppet Show. a kind of torture to have to watch the show started why don't you get me started it's time to get things started on the most sensational No don't, my Don't Don't a I, it I, I, I, Six, seven, eight, eight. z albumu Violence and Blasphemy przywitała nas czwarta nawałnica w listopadowym cyklu November Rain na antenie antyradia a ta nawałnica nadciągnęła z zielonej góry Witchmaster, Violence and Blasphemy rok 2000 krążek wydany przez Wytwórnię Pagan Rekord. Pełnometrażowy debiut tejże y, formacji. Dlaczego akurat Witchmaster dzisiaj w Perłach przed Przedwieprzy, a związane jest to poniekąd z naszym dzisiejszym gościem z formacją y, Warfist. I ta rozmowa właściwie już za kilka y, minut, bo na początek nasz gość y, będzie mówił właśnie o scenie ze swojego rodzimego miasta, czyli z Zielonej y, Góry. Także dzisiaj prawie, że od samego początku danie główne będzie serwowane. Formacja Warfist. I już w perłach przedwieprzy będzie komentarz słowny właśnie naszego gościa. Intro Terror Zone, jak mówiłem przed momentem, za chwileczkę jako wprowadzenie niejako do tego, co będzie mówił nasz gość. Pozest by Satan, chciałem powiedzieć pozest by Skate, z Suicide mi się kojarzyło, i Tormentor Infernal you <tries> Formacja Witchmaster, czyli nasze Perły Przedwiewcze. Ich debiut sprzed 16 lat, wydany przez wytwórnie Pagan Records, Violence and e, Blasphemy, Possessed by Satan, to chciałem powiedzieć, by Skate e, i Tormentor, e, Tormentor Infernal. Jak mówię, e, naszym gościem dzisiaj jest e, formacja e, Warfist w eee, osobie. No właśnie. I tutaj na początek yy, zacznijmy od kwestii protokolarnej. Michu czy Helwomit? To jest taka dosyć interesująca historia, że kiedy Warfis powstawał, e, to stwierdziliśmy, że nie chcemy być postrzegani jako projekt poboczny ludzi z Ebola i Womigod. E, w związku z tym, no, żeby nikt nie wiedział, kto tam gra, to przyjęliśmy pseudonimy tam e, o, w porównaniu z tym, jak w tamtych kapelach e, się przedstawialiśmy. No to było trochę głupie, bo po pierwszym koncercie już wszystko było wiadomo, kto tam jest w składzie, no ale jakoś przez jakiś czas te, te, te helwomity i inne tam witchwakery czy Internal defloratory się utarły. No i też również do dzisiaj w niektórych źródłach funkcjonują, no ale jednak lepiej mi huk no właśnie, skoro już wiemy, że y, dzisiaj naszym gościem y, będzie Michu y, z Warfist, no to możemy przejść do tej części y, właśnie y, takiej zielonogórskiej. Zielona Góra dużym miastem nie jest, ale ma dosyć prężną scenę metalową. O kim należy pamiętać jako pionierach tej sceny? Które zespoły stanowią o jej y, obliczu y, obecnym i kondycji? I na kogo warto mieć oko w przyszłości? To właśnie tak y, a propos y, też y, dzisiejszych pereł przedwieprzejstw zespołu, który w Perłach przedwieprze gramy. Co do tych zespołów takich najważniejszych, jak tutaj wspomniałeś, no to na pewno trzeba wymienić Supreme od Witchmaster i Profanum. E, to jest taka trójca, która w zasadzie no, wybiła gdzieś tam metalową scenę, wybiła ją do świadomości e, maniaka metalu w Polsce. E, w zasadzie to z tych kapel no, w sumie tak aktywnie do tej pory to działa Witchmaster, Supreme Lord tam różnie ostatnio bywa, a od dłuższego czasu, jak już wszem wobec, wiadomo, nie istnieje, no ale w każdym razie to były na pewno te kapele, które jakoś tam rozpoczęły i rozsławiły zielonogórską scenę metalową w naszym kraju. No oprócz tego później były młodsze kapele, z których większość niestety też już nie istnieje. Womigot Ebola, jeszcze tam były takie kapele jak Lord, Taran, oni wciąż działają i to jest kapela, na którą warto mieć baczenie. W zeszłym roku wydali swój nowy album i z tego co wiem, teraz już przymierzają się do wypuszczenia kolejnego materiału. Chyba już jest nagrany, chociaż głowy sobie nie dam obciąć. I co jeszcze tam było takiego ciekawego? No ogólnie to swojego czasu funkcjonowało gdzieś tam w Polsce takie określenie jak Zielonogórskie Zagłębie Metalowe i faktycznie... W tamtych czasach, czyli tak y, lata 2001-2008 mniej więcej, no to tutaj u nas w Zielonej Górze naprawdę bardzo dużo się działo. Teraz już jest z tym jakoś trochę gorzej. Y, najgorsze jest w tym wszystkim to, że y, no, nie ma młodych kapel. Było tutaj kilka zespołów w ostatnich latach, które rozkowały dosyć dobrze. Ale no, taki przypadek jednej kapeli, której nazwę no, tutaj może nie będę wymieniał, bo po co. E, zagrali koncerty chyba we wszystkich klubach w mieście, e, w niektórych nawet dzień po dniu. E, nagrali trzy promówki i stwierdzili, że kasy z metalu nie zarobią, więc e, bez sensu starli się nagle hipsterami i, i tak to i, tak się kariera zakończyła. E, no i to jest właśnie największa bolączka teraz sceny zielonogórskiej, że tutaj nie ma e, żadnych młodych kapel, które by mogły jakoś dalej dzierżyć ten standard. Póki co jeszcze te starsze kapele cały czas jakoś dają radę. Tak nieskromnie powiem, że my również w tym gronie się jeszcze znajdujemy. No a co do kapel, które jakoś tak w przyszłości, z tych, co jednak tam jakoś gdzieś jeszcze z nowszych działają, to nie jest do końca kapela zielonogórska, ale tam jeden chłopak jest z Babi Mostu, który jest niedaleko Zielonej Góry i dosyć tak mocno z naszą sceną jest związany to y, Order helwete było teraz, y, właśnie oni y, zaczynają jakiś nowy projekt, który ma nową nazwę y, także no, to, to jest jakiś tam, jakaś wiesz nadzieja co do tego, że, że coś tutaj jeszcze na tej zielonogórskiej scenie będzie się działo. ładują tutaj cały czas z tych e, kałachów e, intro i Infernal Storm grupa Witchmaster z albumu e, który nazywa się e, Violence and e, Blasphemy ich debiut wydany przez wytwórnie Pegan Records przed 16 lat no właśnie, e, nasz e, dzisiejszy gość Michu z zespołu Warfist odniósł się właśnie do e, tutaj tego środowiska, do sceny zielonogórskiej, e, kim powiedział, kim byli e, pionierzy, jak wyglądają sprawy e, obecnie, no i że przyszłość nie rysuje się w zbytnio różowych barwach przynajmniej na razie, no ale w sumie różowy to nie jest taki kolor, który do metalu pasuje, więc natomiast no, to jest tak, no nie za bardzo jest tutaj się z czego, z czego cieszyć, bo ta zmiana pokoleniowa póki co na zielonogórskiej scenie nie nastąpiła. Jakiś tam płomyczek nadziei gdzieś się klina, ale to trzeba, że tak powiem, bardzo ostrożnie się z nim obchodzić, żeby go nie zmuchnąć albo, albo co, co gorsze, nie zaleć go, prawda? Do naszej rozmowy powrócimy sobie za kilka minut po perłach przed wieprze i po chłapach Dalej będzie o scenie zielonogórskiej. O właśnie, o ludziach, o miejscach, o tym właśnie, jak się, jak się zmieniała ta scena. I myślę, że w drugiej godzinie po północy przejdziemy już do tematów związanych stricte z działalnością z działalnością w Informacji Warfist oraz porozmawiamy sobie o ich dorobku i przede wszystkim najnowszym albumie Metal to the Bone, który swoją premierę lada dzień będzie miał. A na razie wracamy, na razie wracamy sobie do Witchmastera, wracamy sobie do Violence and Blastwem co nam się teraz tutaj powinno zmieścić? A no myślę, że taka pareczka Satanic, Metal Attack i Antichrist. Satanic, Mental Ataki, Antichrist, no i jeszcze na dobitkę, bo nie bierzemy jeńców z albumu Violence and Blaster i w perroku 2, Witchmaster i Witchmaster. Pędzili. Perły przed wieprze za nami, przed nami co, a przed nami ano to. Ochłapy, czyli serwis koncertowy. I zaraz sobie tutaj o koncertach gawożyć będziemy tym co nas czeka w najbliższych dniach, a dziać się będzie, dziać się będzie niemało. Złota Polska jesień yy, koncertowa yy, w pełni. Także, moi drodzy, w nadchodzącym tygodniu, cóż tu nam się yy, dzieje. Rusza trasa Imperium Polonae 2016, czyli Vader, Infernal War i Insidious. Ta trasa rusza 22 listopada koncertem w poznańskim klubie Blue Note, 23 listopada yy, Toruń od nowa, 24 listopada Zabrze-Wiatrak, 25 listopada Wrocław-Alibi, 26 listopada katowice Mega Club 27 yy, listopada Rzeszów Lifehouse i oczywiście to y, nie koniec tej trasy, ale o następnych koncertach to y, powiem za... Dzień. A poza tym, e, już jutro, czyli w poniedziałek, e, 21 listopada, w krakowskim klubie kwadrat, formacja, e, formacja Killing Joke e, wystąpi. Co jeszcze? Saxon wraz e, z Girlschool School i e, Last in Line w Warszawie w klubie e, progresja. We wtorek, 22 listopada, British Lion w Krakowie w klubie kwadrat. Being as an Ocean, Burning Down Alaska, Kapsa Casey w Warszawie w Hydro Zagadce. 23 listopada. E, 11, czyli w środę. British Lion w Gdańsku w klubie B90 oraz Max i Igor Cavalera Return to Roots, czyli Cavalera Conspiracy grające album Sepultury Roots w całości z okazji dwudziestolecia tegoż właśnie krążka i to w Warszawie w klubie Progresja, a dzień później tenże zestaw w Poznaniu na terenie Międzynarodowych poznańskich się zamelduje. Co poza tym, 24 listopada, Tortorum Witchmaster, no właśnie nasze dzisiejsze Perły Przedwieprze i Nekrofag w Gdańsku w Protokulturze i dzień później ten zestaw, ten zestaw w Warszawie w klubie Wudu. Tights from Nebula i Tranquilizer w Rzeszowie w winylu to jeszcze jest 24 listopada, no i piątek, 25 listopada to rzeczywiście prawdziwy wysyp koncertów, bo tak, Tights from Nebula z w Bielsku-Białej, w Rudłowie, Ampa City i Bam A w Gdyni, w Uchu, Materia i Six Pounder w ramach trasy wszystko jasne tury 2016-2017 w Koszalinie w Jazzburger Cafe. Tortorum i Witchmaster, Witchmaster i bestiali. A, nie do końca taki sam skład, właśnie. Bo Tortorum Witchmaster, tak, a w Warszawie dodatkowo bestiali w klubie Wudu, yy, no to żem skrewił. Yy, AC Drinkers w Warszawie w klubie Palladium i jeszcze jedna impreza w klubie Wudu, no bo Wudu ma tak, że może dwie imprezy jednocześnie teraz robić. Tak się właśnie rozgościli. I z, drugiej z jednej strony z jednej strony Tortorum Witchmaster i, i Bestialki, a z drugiej strony J.D. Overdrive, Galileus i The Heavy Clouds. Poza tym jeszcze Snuff i Distant Way w Warszawie w klubie Mechanik. No i teraz mamy sobotę, 26 dzień listopada. Tides from Nebula i Tranquilizer w Krakowie w kwadracie. Materia i Six Pounder w ramach teraz jest wszystko jasne. Tur w Szczecinie w Wasabi. No i niedziela. Tides from Nebula, Tranquilizer w Katowicach Mega Clubie i AC Drinker z zespołem SICK w Poznaniu w klubie u Bazyla. Ale jeszcze w listopadzie kilka koncertowych propozycji nas czeka o tym, co właśnie w ostatnich dniach listopada i w pierwszym tygodniu grudnia już za tydzień. Także tak to się ta sprawa przedstawia. No to my sobie odpalamy muzykę, muzykę naszego y, gościa dzisiejszego. No i jak mówiłem, y, pociągniemy sobie wątek y, zielonogórski. Znamy historię, teraz y, będzie o ludziach, o miejscach i y, y, y, w ogóle o tym, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o koncerty, o frekwencje i tak dalej, i tak dalej. To była formacja Warfist ze swojego debiutu, to była kompozycja, która tenże debiut otwiera, debiut nazywa, nazywa się The Devil Lives in Greenberg czyli Diabeł żyje sobie w Zielonej Górze Bestial tak tym numerem właśnie żeśmy się przywitali muzycznie, no to teraz, żeby było, że tak powiem oficjalnie, to Bóg w dom Tasak w dłoń, czyli Gość Rzeźni a no właśnie. Gościem rzeźni jest dzisiaj Michu zespołu Warfist. Ja tą część taką właśnie dotyczącą sceny zielonogórskiej i jej historii teraźniejszości i przyszłości, tak w pigułce wypuściłem przy okazji pereł przed jeszcze bez tejże sygnałówki, między innymi dlatego, że właśnie Michu wspominał w tym swoim wywodzie zespół, zespół Witchmaster, który jest właśnie jednym z tych, jednym z tych pionierów zielonogórskiej sceny. Ale na tej scenie. Dzieje się, dzieje się, działo się bardzo e, dużo. Kolejne pytanie e, z mojej strony, jakie padło, chodziło, e, dotyczyło stosunków, jakie panowały przy, między muzykami e, właśnie tej przestrzeni zielonogórskiej. Czy byli z, z kolektywem, czy, ryzywali, czy rywalizowali między sobą, Czy to w ogóle coś takiego było możliwe? E, e, skoro tak, sześciu muzyków tworzyło dziesięć e, zespołów, no bo Zdarzało się tak, że w różnych konfiguracjach, po te, te formacje muzycy grali, te formacje miały bardzo, bardzo że tak powiem, zbliżone składy personalne. Tutaj się nawet tak w własnym kręgu śmieliśmy, że trochę jest jak w Skandynawii, że jest więcej kapel niż, niż ludzi, którzy. Je zasilają. Nie, żadnej, żadnej rywalizacji tutaj w żadnym wypadku nie było. W zasadzie to, wiesz, do tej pory jest tak, że większość tych kapel aktywnych jest skupiona na jednej sali prób. I tak było w sumie odkąd pamiętam. Wzięliśmy salkę na początku z Supreme Nord później gdzieś tam się przenieśliśmy i tam jeszcze inne kapele, które z nami były zaprzyjaźnione na tych salkach robiły próby. I ogólnie to było tak, że jak trzeba było, to pożyczaliśmy sobie sprzęt, jak trzeba było, jak ktoś gdzieś grał, to zabierał inną kapelę na ten koncert. Także, no tutaj o, o żadnej rywalizacji mowy nie było. Chyba, że w tym, kto więcej alkoholu wychleje, ale to, to akurat przypuszczam, że taka zdrowa rywalizacja na tym tle, o które tutaj pytam. No właśnie, więc tutaj y, można powiedzieć y, pełna y, zgoda, no bo to tak jak, y, tak jak w Skandynawii, muzyków kilku zespołów, y, więcej to się wszystko tak, y, właśnie bez żadnych jakichś tam spinów w własnym, y, jak to się mówi, y, SOSie y, dochodziło, rozwijało. Te właśnie różne konfiguracje, różne zespoły połączone, połączone salą prób, koleżeństwo, położenie sprzętów, podłożenie na, na koncerty. A jak yy, zmienia się, czy też zmienił się krajobraz muzyczny yy, Zielonej Góry? Czy, czy jest gdzie grać, czy jest yy, dla kogo grać? W tym, dla kogo, no to bywa różnie. Wiesz, akurat w Zielonej Górze, zawsze jak się robiło jakieś koncerty. To była loteria, czasem potrafiło przyjść 100, kilkadziesiąt osób, a czasem nie potrafiło nawet przyjść dwadzieścia. To już wszystko zależy od, nie wiem, jakiegoś widzimisię się tych ludzi, którzy na te koncerty przychodzą. Też od promocji. Akurat jeżeli chodzi o koncerty Matlow w Zielonym Górze, no to tutaj przez wiele lat klub 4 Róże dla Lucien bardzo dużo robił. W tym roku niestety ten klub został zamknięty, ale człowiek, który był odpowiedzialny za robienie tych wszystkich koncertów, Igor Krzyczewski, on dalej nie składa broni i tej w mieście robi jakieś rzeczy. Niedawno e, zrobił koncert amerykańskiego Castle, e, szykuje się na przyszły rok, tam zaplanowany jest e, na przykład koncert Kraj Segony. także to tutaj tak źle nie jest, chociaż no też e, nie chcę tutaj zabrzmić zgrydowato, ale bywało lepiej w starych czasach i pod względem frekwencji na koncertach, i pod względem samych koncertów. E, to do tego, że nie ma jakiejś zmiany pokoleniowej, no to ja w sumie nie jestem w stanie Ci powiedzieć, dlaczego akurat tak jest, dlaczego e, młodzież tak zwana się jakoś nie garnie do, do grania tej muzeum. No, jeden przykład przedstawiłem, że, że po prostu nie ma z tego kasy, więc e, no, lachę na to kładą. Ale jak jest zresztą, to no nie wiem, no w zasadzie wiesz, czasach kiedy ja tam chodziłem jeszcze do liceum czy, czy na studia, no to w zasadzie rzuciłeś kamieniem, to zawsze trafiłeś kogoś, kto gra w jakiejś kapeli, nie? A teraz no jest pod tym względem nieciekawie. Nie wiem, czy to jest syndrom tylko Zielonej Góry, czy po prostu e, obecnych czasów, e, no to już jest taka kwestia na... Większą pogadankę chyba popartą jakimiś wnikliwymi socjologicznymi badaniami, a przypuszczam, że, że na to raczej teraz nie mamy czasu. No więc drążąc tenże, tenże wątek braku, braku zmiany pokoleniowej, moja teza, jakie mogły być tego przyczyną. Postawiłem na zwiększoną mobilność. Coraz częściej młodzi ludzie opuszczają rodzinne miasto w poszukiwaniu pracy, bądź zakładają rodzinę, wyprowadzają się, albo też przenoszą się do innych miast, kontynuując edukację. Duże miasta wysysają młodzież z mniejszych ośrodków. Co na to, Michu? Z jednej strony trochę masz rację, ale wiesz, jeżeli ktoś ma jakąś pasję, jest tym zarażony i, i chce to robić, no to przypuszczam, że znajdzie jakieś rozwiązanie, tak właśnie z naszego zielonogórskiego podwórka, to dobrym przykładem jest też Womigot, który przez e, wiele lat funkcjonował tak, że ludzie byli porozrzucani po całej Polsce, no że może nie wszyscy ludzie, ale jedna osoba e, dojeżdżała i to z Krakowa, który jest e, no, dosyć daleko od Zielonej Góry, ale jakoś ta kapela funkcjonowała i to wiesz, to, że gdzieś tam muzycy się porozrzucają po różnych częściach kraju, no to dla mnie jest y, takim średnim wytłumaczeniem, no bo jednak z troszkę mniejszą częstotliwością i intensywnością, ale jakoś ten wózek można ciągnąć. Y, co do tej mobilności, której powiedziałeś, no to fakt, no to mi się wydaje, że właśnie to też y, tutaj przy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o koncerty, no, ludzie się zrobili zbyt leniwi i po co, wiesz, iść gdzieś y, do klubu, zobaczyć zespół na żywo, skoro można sobie odpalić YouTube'a i, i później sobie to obejrzysz y, wygodnie siedząc przed kątem, albo nawet w niektórych przypadkach y, masz transmisję na żywo. Z takich konceptów to jest chyba rzadkość, w sumie, jeżeli chodzi o underground, ale czasem takie rzeczy chyba się zdarzają. E, tak czy inaczej, no, możliwe to jest właśnie spowodowane tym, że, że ludzie się robią coraz bardziej leniwi, ale no, mówię, nie wiem, nie chcę tutaj e, prorokować, ani e, wydawać jakichś e, już e, krytycznych i kardynalnych osądów, no bo, bo w zasadzie, no wiesz, to są tylko takie moje gdybania, a, a jaka jest prawda, no to chyba trzeba zapytać samych zainteresowanych, czemu e, teraz mniej się interesują taką muzyką, niż, niż wiesz, to te wcześniejsze pokolenia robiły. No to moi drodzy, teraz uh, lecimy z pareczką z The in Greenberg. Uh, the Silent Assassin uh, 6065, The Last Fire. Potem będzie rozp Rucie, wyrozprócił Guns and fucking Roses, chyba tak, to zakodowane jest. No i po północy wracam, już w nowej godzinie wracamy do dalszej części naszej rozmowy z dzisiejszym gościem, czyli z Michem z formacji Warfist. travel traveler, I see, huh? Did you stop by to have a drink with me? Hey, what you got in your hand, mister? A drill! Hey, what are you, a fixin' man? What do you got, banker's hours? Looks like you're working 12 to 12. I don't want that kind of job. <laughs> I'll tell you what, there's no job in the world that I know worth getting out of bed in the morning for. <laughs> and I know something else that's good for jobs that give you a pain in the neck. This good old little bottle right here. Have a drink, buddy. Hey, come on, Mr. Cooler, now. Come on, don't get excited. What do you got, problems or something? What do you got, problems with your old lady? Ah, I thought so, huh? She's taking you across the cold, giving you a hard time. Well, I'll tell you something. I got the same problem myself, man, and I got one word of advice for you. I live... Anty Radio, najlepszy rok na świecie. Hi, I'm Angus Young. Hi, is Brian Johnson from AC/DC. Cześć, tu Grzegorz Markowski zespół Perfect. Hey you're rock and roll! This is Henning from H Blocks. Anty najlepszy rok. Gramy teraz w Gdańsku na 92 FM i w Krakowie na 101 FM.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 Rzeźni na antenie Antyradia. W Rzeźni November Rain na Wałnica Czwarta, która w tym tygodniu nadciągnęła z zielonej góry ze sprawą naszego dzisiejszego gościa, czyli Micha z formacji e, Warfist. A to była kompozycja France Through the Night, e, która pochodzi z albumu The Devil Lives in Greenberg, pełnometrażowego e, debiutu zespołu e, Warfist. To jest płyta z e, roku 2014. No i właśnie teraz, jak to się mówi a propos De facto, tak? Eee, przy okazji, eee, cechą charakterystyczną dla e, zielonogórskiej sceny są późne debiuty. Zespoły powstają, nagrywają dymówki, lity, sp e, rechy, splity, zaś na pełne albo musimy, musimy czekać 5-6, a czasami nawet więcej lat. To akurat jest prawda. Chyba najwcześniejszy debiut y, zanotował Witchmaster z tych, z tych kapel takich y, bardziej znanych. Każdy przypadek ma swoją osobną historię, nie? Bo no ja mogę powiedzieć, jak to było w naszym wypadku. Akurat, y, no, zaczynaliśmy sobie od demówek. Później już po... The Hellfire and Rising, stwierdziliśmy, że dobra, już się zabieramy za robienie pełnominutowego albumu. Ale potem zaczęły się pojawić, pojawiać propozycje od jakichś innych kapel, że a może splita albo coś takiego. Stwierdziliśmy, że no może to by była fajna droga, żeby przedstawić Warfist fanom innych kapel. No i dlatego się zgadzaliśmy na te splity. I tak jakoś zaczęliśmy się z perspektywy czasu, wydaje, rozmieniać na drobne. W końcu, kiedy już stwierdziliśmy, że dobra, nie ma żadnych propozycji na splite, znaczy nawet jakby były to i takie odrzucamy, bo chcemy się skupić na debiucie, no to zaczęły się problemy ze składem. Wrat był zmuszony do wyjazdu do Anglii na prawie dwa lata. Przed to właśnie nam troszkę utrudniło życie, jeżeli chodzi o próby i, i ogrywanie tego materiału. to prawda w tamtym czasie powstała promówka, taka zajawka, płyty David in Greenberg no ale bez jakiegoś szerszego odzewu. Potem, kiedy Wrat wrócił, z zespołu postanowiło odejść Pawulon. Znaleźliśmy na szczęście szybko nowego perkusistę, Mirusa i z nim właśnie w ten debiut. No, zajęło nam to... No w zasadzie debiut wyszedł 10 lat po powstaniu zespołu, chociaż nagrany był już 9, no ale tutaj były znowu jakieś przeboje z wytwórniami i też trzeba było czekać niemal rok od nagrania materiału na jego wydanie. Tak to było w naszym wypadku, jak było w wypadku innych kapel no, Sapri Nord na przykład, to też wiem, że tam też były duże problemy ze składem, później e, jakieś problemy z wytwórniami i, i w zasadzie to też jakoś nawet chyba dłużej, bo w zasadzie 13 lat chyba chłopaki czekali na wydanie albumu. No ogólnie tak to jest, wiesz, że, że wiesz, że no, różne problemy tam jakieś personalne się czasem też zdarzają, mimo tego, że jak już tutaj e, wcześniej zaznaczyłem, e, to ci ludzie jakoś w tych składach się wymieniają, no to, to jednak e, nie jest to już taką, wiesz, takim wyznacznikiem, że od razu y, natychmiast jakoś debytancki album się pojawi. Także no, każda, każdy ten przypadek, jak już mówiłem, tutaj ma, ma swoją historię zupełnie odrębną. No więc yy, tak to yy, właśnie yy, wygląda z tymi późnymi debitami kapel yy, z zielonej yy, góry. Michu tutaj wspomniał yy, o, o pewnych przetasowaniach w, yy, w składzie Warfist, ale jak się zerknie yy, do akt yy, Warfist na metal, Archive, metalowym ipn penie, no to tak właściwie to są zespołem o dosyć stabilnym składzie, bo tylko dwa przetasowania personalne właśnie nastąpiły w szeregach zespołu przez ten cały czas działalności. Tak, technicznie rzecz można ująć, że dwie. Mirek i Tomek, no właśnie i Mirka zastąpił Pawulą, znaczy, który był już oryginalnie. Także można technicznie rzecz biorąc uwzględnić tylko dwie zmiany, dwie zmiany w składzie. Właśnie tak sobie dojrzartujemy, że wziął sobie dwuletnie L4, po którym wrócił na łono zespołu i w sumie bardzo dobrze się stało, bo, bo no, można zresztą tego usłyszeć, można zresztą to usłyszeć na ten, na, na naszej drugiej płcie Metal To No i faktycznie to jest naprawdę fajna sytuacja. Zresztą ja jakoś sobie nie wyobrażam Warfista w innym składzie niż ten, który tworzy go obecnie. Myślę, że to jakoś wynika w naszym wypadku z tego, że dogadujemy się dobrze również na płaszczyźnie personalnej. Znamy się od wielu lat. Nie jedno razem przeszliśmy, nie jedno wypiliśmy, więc no tutaj akurat jest też ten czynnik, no powiedzmy sobie, przyjacielski, chociaż nie wiem, czy to, to przystoi takiej kategorii o czymś takim mówić, ale no powiedzmy, że tak to właśnie wygląda i, i to jest po prostu coś no, więcej niż tylko grupa kolesi, którzy... Spotykają się raz czy dwa w tygodniu na próbie i później mają siebie w dupie. I po prostu poza tym, że gramy wspólnie, widujemy się na sali prób, no to jeszcze również spotykamy się na imprezach, na koncertach, eee, także myślę, że akurat to sprawia, że ten skład... O! A coś tu się urwało. Dziwnie. Aż to jest po prostu... Ech. Jak nie urok to z raczka. No i klimat poszedł się. Swoją muzyczną karierę Michu mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze. Swoją muzyczną karierę Michu rozpoczynał w szeregach eboli. Też jest jedno nawiązanie takim historyczne. Jak wspomina tamte czasy? No to był fajny rozdział, w zasadzie to były takie, wiesz, początki moje, poznawanie sceny, takie aktywne mniej uczestniczenie Ebole założyłem razem z Szyką, kiedy mieliśmy po 16 lat, no i tutaj również podobna sytuacja była, jak w wypadku tego, co zauważyłeś u innych zielonogórskich kapel, długie wyczekiwanie na debiut, tutaj akurat kwestia była związana z tym, że jakoś chcieliśmy ten materiał sobie doszlifować na maksa i, i dopiero po tylu latach stwierdziliśmy, że okej, okay, jest to już coś, co można jakoś tak oficjalnie wypuścić ludziom. Etap w moim nazwijmy to muzycznym życiu to był naprawdę zajebisty, wiesz, pierwsze koncerty w Zielonej Górze, poza Zieloną Górą, poza granicami chyba coś się również zdarzało. No, ale niestety, wiesz, no życie mnie dopadło w pewnym momencie i, i musiałem wybierać albo Ebola, albo Warfist, ponieważ, wiesz, jakoś nie, mogłem, nie byłem w stanie już pogodzić dwóch kapel, gdzie na zasadzie odpowiadałem za robienie większości materiału, a że stwierdziłem, że z Ebolą już mamy, mieliśmy w tamtym momencie dwie płyty nagrane, a z Warfistem jeszcze wówczas żadnej, no to chyba warto się poświęcić tej drugiej kapeli, no a jednak z tego co wiem, chłopaki cały czas coś tam kombinują i już w zasadzie materiał na trzeci album jest zrobiony. Ja mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobra rzecz, kibicuję im bardzo mocno i, i również cały czas utrzymujemy e, jakiś tam kontakt, e, więc no, no, mam nadzieję, że jeszcze boli słyszycie już beze mnie, ale wierzę w to, że, że będzie to cały czas e, death metal old schoolowy na najwyższym poziomie. jeszcze taką informację dla, dla nocnych marków i łowców nagród. Po zakończeniu tego naszego wywiadu Rzeki z Michem będzie konkurs, którym do zdobycia będą egzemplarze najnowszego materiału Metal to the bone. A, wracając do tego psikusa, czyli psikutasa bezes na końcu, co mi tu wziął i od Pawliu Danonek, to ta ostatnia myśl Micha, którą no właśnie ten wziął i od Janie Pawliu z anteny, to było Mam nadzieję, mam nadzieję że ten, że ten skład yy, przetrwa drugie tyle. O, właśnie, taki był jak gdyby dalsza część tej myśli Micha, dotycząca właśnie dotycząca tego, tego komentarza, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi tutaj o, o te sprawy, sprawy personalne w zespole. Tak naprawdę tylko dwie zmiany, z czego jedna, jedna właściwie to był tak wyjście na L4 i po dwóch latach powrót z tego, z tego L4, więc, więc tak naprawdę na tyle lat działalności zespołu, czyli od roku 2004 na 12 lat jak się zmieniło dwóch muzyków no to można powiedzieć, że skład jest, skład jest wręcz, wręcz stały. Dobrze kolejny temat poruszony w naszej rozmowie to debiutancki album, którym właśnie sobie podgrywamy dotychczasowe wypowiedzi Micha, o którym już też zdążył kilkakrotnie wspomnieć, The Devil is in Greenberg. Tenże materiał uja pokazał się pod skrzydłami wydawnictwa muzycznego Psycho, więc zapytałem jak trafili do stajni Roberta. Pół na pół powiem Ci szczerze, przede wszystkim no, nie było telefonu, tylko były e, maile, a jeżeli chodzi o Roberta, to poznaliśmy się parę lat wcześniej w Warszawie na jakiejś imprezie. E, on już zresztą miał styczność z Warfish przy okazji wydania e, splitu Satanic and Violent Metal Aggression, z który, który dzieliśmy z Exhalation i Mesmerized. No i już wtedy muzyka, nasza muzyka mu się spodobała, kiedy dowiedział się ode mnie, że mamy wydawać debiut, no to był zainteresowany wstępnie, no ale kiedy mu obwieściłem właśnie te informacje, to nie był w stanie finansowo podołać temu wydawnictwu, no więc rozglądaliśmy się dalej. Pojawiła się inna wytwórnia, e, większa z naszego kraju, nazwy ich może nie będę wymieniał, bo skończyło się to dosyć nieprzyjemnie, jeżeli chodzi o, e, no, nazwijmy to, profesjonalne podejście z ich strony. Powiem tylko tyle, że dostali materiał gotowy, a w zasadzie nic z tym nie zrobili i, i, no, no i olali nas, krótko mówiąc. W związku z tym potem zacząłem szukać jakichś innych wytwórni. Przypomniałem sobie Roberta, odezwałem się, czy tym razem jednak byłby w stanie, nas wspomóc wydawniczo, zgodził się. No i tak to jakoś poszło i płyta się właśnie dzięki niemu ukazała. Co prawda, jak już mówiłem, nieco rok po jej nagraniu, no ale na szczęście udało się to sfinalizować jakoś szczęśliwie. czyli Gość Rzeźni. A tym sposobem przeszliśmy do nowego e, albumu w formacji e, Warfist, do krążka Metal to the Bone i to była kompozycja, która, e, która nosi, e, nosi tytuł, e, zaraz niech no zerknę, to jest utwór otwierający e, Pestilent Plug. Tak się właśnie otwiera płyta Metal to the bone, czyli metal do szpiku Kości i o tym albumie yy, za momencik będziemy sobie tutaj deliberowali Nowy album i nowy wydawca Kto uczynił yy, pierwszy krok? Yy, czy Michu z zespołem, czy też yy, Grzegorz yy, Kierownik Gods of War Productions a powiem się, że dosyć podobnie, bo tutaj akurat zaraz po nagraniu demo Metal to the bone, Greg był jedną z pierwszych osób, do których się odezwałem, jeżeli chodzi o wydanie. Wtedy mi powiedział, że akurat grafik wydawniczy ma już zawalony na półtora roku z wyprzedzeniem, więc szukałem dalej. Tutaj po drodze również się pojawiły jakieś wytwórnie, również były jakieś propozycje, ale skończyło się znowu na zwykłym mydleniu oczu. Więc już po jakimś czasie postanowiłem, nawet nie po tym półtora roku, o którym Grek mówił, ale wcześniej postanowiłem się znowu od niego odezwać, bez jakichś większych nadziei, ale tak pro forma, żeby sprawdzić, czy może coś się zmieniło. Odpisał, że no, jednak cały czas ten grafik jest zapełniony, no ale żeby formalności dopełnić, to chciałby posłuchać materiału. Wysłałem go, mój tego samego dnia odpisał, że materiał spokoł. Dwa godziny później napisał, jakie mamy warunki. No i jednak jakoś na szczęście udało mu się znaleźć dla nas miejsce w swoim grafiku wydawniczym, co mnie bardzo cieszy, bo póki co ta współpraca się układa naprawdę wzorowo i no, mam nadzieję, że tak będzie przez jeszcze następny czas. Michu wspomniał, że Grzegorz jako pierwszy usłyszał ten materiał w wersji demo. Czyli co? Czy w przypadku tego materiału przygotowali coś na kształt dema przedprodukcyjnego, żeby zainteresować poszczególnych wydawców? No i gdzie w ogóle ten nowy materiał powstawał? Gdzie był rejestrowany? No i kto był odpowiedzialny za produkcję? Kto tam kręcił gałeczkami i suwakami? Powiem Ci tak, że ten materiał był stworzony tak dwuetapowo. Najpierw nagraliśmy demo z takim miksem to no powiedzmy sobie robocze. Już wtedy wiedzieliśmy, że tych ścieżek nie będziemy jakoś nagrywać na nowo, ponieważ brzmią one na tyle dobrze, zwłaszcza perkusja, bo co do perkusji to miałem największe obawy, że, że, że trzeba będzie tutaj to wszystko na nowo nagrać. Ale akurat wszystko kulało na tyle zajebiście, że stwierdziliśmy, że okej, okay, można takie demo wysyłać po wytwórniach, być może ktoś się zainteresuje. Później jednak dostaliśmy odzew od kilku labeli, że materiał spoko, ale skoro to jest demo, to oni by chcieli już ostateczną wersję usłyszeć, żeby podjąć decyzję. No i w związku z tym postanowiliśmy się odezwać do Marcina z Left Hand Sound Studio, który odwalił kawał naprawdę zajebistej roboty, miksując i podracowując ten właśnie materiał. Brzmi on no zdecydowanie potężniej niż w wersji demo no i przede wszystkim pełniej, tak, tak właśnie jak, jak chcieliśmy, żeby to wszystko zabrzmiało. Także no, takie miksy gdzieś tam były z tyłu głowy od samego początku wkalkulowane, no, ale jednak spróbowa chcieliśmy spróbować coś zwojować samą demówką. E, no i tak to właśnie zabrzmiało. Grzegorz akurat usłyszał właśnie już końcowy efekt, ten po, po miksach Marcina. Także, no, no, Tak to w skrócie wyglądało. No to można powiedzieć, że to jest takie nasze małe, zaprzyjaźnione studio w Zielonej Górze, takie dosyć zaimprewizowane, ale jednak Moschpit Studio i, i tam właśnie wspomagał nas Piotrek Zubko, który jest również gitarzystą kapeli Spirit Crusher z Zielonej Góry, a właśnie przy okazji, ten, przy okazji tych kapel, o których pytałeś, o nich zapomniałem wspomnieć. I oni zaczynali jako cover band grupy DEF, no ale teraz od jakiegoś czasu zaczynają tworzyć już swoje kawałki. No i właśnie on nas pomagał w sesji nagraniowej Metal to the Bone. On był odpowiedzialny za wersję demo, za tak zwany engineering tego właśnie materiału, no a reszta brzmienia i zasługi, za to właśnie brzmienie przypisać należy Marcinowi z studia. właśnie y, Warfist z albumu y, Metal 2 The Bone. To była kompozycja y, zatytułowana Convent Of y, Sin. No dobrze. To, co my mamy dalej na tapecie. A no właśnie, mamy na tapecie nowy krążek. <ścoughs> Tyle się teraz mówi o zdrowym trybie życia, o byciu fit i eko, a chłopaki z Warfist niejako na przekór nazywają album metal do szpiku kości, a przecież powszechnie wiadomo, że metale ciężkie są szkodliwe dla zdrowia. No są szkodliwe, ale wiesz, metal to również rebelia, więc no dlaczego mamy iść z prądem, skoro, skoro tutaj pisane jest również w tożsamość gatunkową tej muzyki, jakaś tam wywrotowość nazwijmy to i, i rebelia. No, Metal To The bone, to jest taki tytuł, który może się wydawać trochę sztampowy i w sumie no, Chyba nam troszkę o to też chodziło, bo, bo wiesz, bo my nigdy jakoś specjalnie nie chcieliśmy odkrywać Ameryki Ani e, tworzyć e, nowych ram gatunkowych e, Ta płyta od samego początku e, była takim zamysłem, żeby e, oddać e, hołd starej dobrej szkole metalu, która tworzyła się w latach 80., wiesz? Scena niemiecka, tak zwana pierwsza fala black metalu, niektóre traszowe kapele ze Stanów z playerem na czele. To właśnie, no i troszkę też niemieckiego heavy metalu czy ogólnie europejskiego heavy metalu. To, to jest właśnie, było właśnie coś, co nas głównie inspirowało do tego, żeby ten album stworzyć w takim kształcie, w jakim powstał. I tam w zasadzie wszystko miało być takim. E, hołdem, e, takim ołtarzykiem, nazwijmy to, właśnie dla tej szkoły grania metalu. Począwszy od muzyki, skończywszy na sesji e, zdjęciowej na cmentarzu. To, to wszystko właśnie w ten sposób miało być. Metalowy do kości. Metalowy do szpiku kości. No i e, właśnie, e, to się doskonale chłopakom udało, bo e, zapuszczając ten materiał wsiadamy sobie do wehikułu czasu, który przynosi nas w lata 80. ubiegłego wieku. Ale... Nie mamy wrażenia, że jest to retro na siłę. Bardzo miło, że tak twierdzisz. Też tak spotkałem się z taką opinią e, w kilku recenzjach, że że, wiesz, że to nie jest jakieś tam e, jakiś czas temu bardzo popularne, sofiksowe granie, e, które jest w zasadzie po drugą Exodus'a tudzież e, nuclear assault. No akurat takie opinie mnie bardzo cieszą, bo, bo też to nie było naszym zamysłem, Jakoś specjalnie też nie, nie czaję tych odmian metalu No może z eksodusem jest trochę inaczej, bo akurat te kapele lubię. E, ale no, no chyba jakoś, wiesz, rozumiesz o co chodzi, nie? Że, że bliżej nam jest tym gwoździom, nabojom i ćwiekom i łańcuchom i spórom niż, niż właśnie czapeczką z daszkiem i i, i, wiesz, i białym adidasą. E, no a też również tak spotkałem się z takimi opiniami, że Słuchając muzyki Workfish, zwłaszcza właśnie naszej najnowszej płyty, to są to dźwięki, które już się gdzieś tam słyszało po kilka razy, ale też ciężko jest to porównać do jednej konkretnej kapeli. No e, i to ten. też jest dosyć fajna opinia. E, być może jednak da się, da, dajemy radę stworzyć coś względnie oryginalnego. No Chociaż jak już mówiłem, to nie jest y, naszym celem nadrzędnym. Jeżeli coś takiego się udaje, spoko. Jeżeli nie, no trudno. Mamy to w dupie i tak będziemy grać y, dalej taką muzę, y, jaką chcemy. No i to, że to nie jest y, udawane, czy też na siłę, jak to powiedziałeś, y, no to może to jest właśnie tym, że, że po prostu na takiej muzyce gdzieś tam się wychowaliśmy i, i uważamy, że tak właśnie ten metal powinien brzmieć i że to nie jest stwierdzone. jak mówiłem, to miał być hołd dla tych kapel, a nie bezczelne ich kopiowanie. No i być może dlatego to wyszło tak jak wyszło. Chciałbym wierzyć właśnie, że, że to były powody tego stanu rzeczy. uważnie słuchał, to właśnie się wysłuchał, że to była tytułowa pleśń z albumu Metal to Bo on pytanie związane z tym, że krążkiem, czy ze wszystkim poradzili se we trzech muszkieterów, czy też jest tu coś zrobione z małą pomocą przyjaciół na tym, że krążku. Dorzucili i to kilka osób, no zwłaszcza jeżeli chodzi o tytułowy kawałek. Tutaj mamy gościnny udział wokalny Heretyk Sellestorma, z, z Ragehammer, Rosa, z Offense i Armagoga, który udzielał się swojego czasu pierdyliardzie kapel. Obecnie chyba tylko Troneum, a może jakieś jeszcze inne projekty, o których nie wiem. No w każdym razie Troneum na pewno. Eee, I wpadłem na pomysł w sumie, żeby zaprosić chłopaków do udziału w tym kawałku eee, jeszcze na długo zanim płyta wyszła. Albo no stwierdziłem, że Metal to the bone, kawałek, który ma tekst, gdzie przeplatają się jakieś tam nazwy starych, klasycznych metalowych kapel, no i który jest w sumie o, o takiej nadrzędności powiedzmy sobie metalu i stwierdzimy, że fajnie by było gdyby zaprosić do udziału w tym numerze właśnie kumpli, którzy byli sprawdzeni w bojach towarzyskich koncertowych, z chłopakami znamy się tam parę lat i i wybór akurat tych osób był od początku oczywisty. Też nie ukrywam, co być może ktoś tam mi zarzuci, tudzież nam i co i będzie bardzo słusznym zarzutem, że pomysł był zerlnięty po prostu bezczelnie od Waster i kawałka metal, Metalized Blood z ich płyty Hellfire Dominion. Ten pomysł akurat mi się bardzo podobał. Też nie jest to jakoś specjalnie częste, że, że w tych ekstremalniejszych odmianach metalu zaprasza się innych wokalistów i oni właśnie tam wspólnie wykonują jakiś kawałek. Tak ja stwierdziłem, że po prostu niech sobie mówią, co chcą, niech sobie zarzucają nam to, że zerżnęliśmy ten pomysł od disaster, ale no cóż, może po prostu chcieliśmy mieć własną wersję Metalized Blood i tego, co słyszałem od kilku osób, ten cel akurat został osiągnięty. No i oprócz tego jeszcze w utworze Breed of War gościnny udział na kurach tak zwanych odnotował niejaki Kain Rejs. To jest koleś, który mieszka w Zielonej Górze. Dosyć dziwna persona. No, w zasadzie nigdy, nigdzie nie gra. Bardziej się para jakimiś literackimi rzeczami. No, od czasu do czasu gdzieś tam się pojawi na jakimś koncercie na jakiejś popijawie i właśnie chyba w jednej w w z takich okoliczności udało mi się go namówić do tego, żeby coś tam pobył, ponieważ no, chciałem, żeby E, takie partie tam były. Na początku pomysłem było, żeby ktoś inny to zagrał, e, zaśpiewał, przepraszam, ale e, no jakoś nie udało się tego wszystkiego dograć, no więc pojawił się Kain i, i jakoś to się udało sfinalizować. Efekt moim zdaniem jest całkiem zadowalający. Nie, Mój drogi, tak, to nie będziemy robili To ma polecieć ładnie w całości Albo ty zaraz wylecisz przez okno Jak się nie uspokoisz No i proszę, jak tylko zagroziłem, że wyleci ze studia, to za drugim podejściem e, utwór z gościnnym udziałem Kaina e, Rejka, o którym to właśnie Michu przed chwilą e, mówił, utwór e, Brit of War już bez potknięcia się tutaj na antenie e, pojawił. Kolejna kwestia poruszana w naszej e, rozmowie to obrazek z okładki kto, przepraszam, kto właśnie obrazek z okładki, kto wam narysował ten krążek i czy dostał od was jakieś wytyczne? Okładkę narysował nam Maciek Kamuda. Tutaj pomysł, przyznam szczerze, wyszedł od Grega z God of War, bo oryginalnie tutaj również ktoś inny miał zająć się stworzeniem tej okładki, ale no niestety terminy goniły tego człowieka i nie był w stanie się się wyrobić jakoś czasowo, poza tym no tak troszeczkę jego wizja odbiegała od naszej, prezentując te rzeczy, które nam wysłał jako projekt okładek. No i Greg zaproponował, że ma takiego grafika, Maćka Kamudę wysłał mi linka do jego profilu facebookowego, gdzie roiło się od grafik, które no od razu mi się zajebiście spodobały, więc stwierdziłem, że no niech koleś działa i po prostu, wiesz, dostał krótkie wytyczne. Mają być czachy, łańcuchy, tycki i ma być metalowo. No taką rzecz właśnie wystrugam, jaką teraz można widać, zobaczyć na okładce Metal to the Bone. Jak dla mnie świetna rzecz i tak jak sporo osób zauważyło najlepsza okładka, jaką Warfis do tej pory miał, no ja się pod tym podpisuję, ponieważ faktycznie, no zrobimy coś z niczego, tutaj nie ukrywajmy. Poza tymi wytycznymi, o których przed chwilą wspomniałem, nie miał nic. Nikt mu nie mówił, że ma być wielka czacha na środku, mają gdzieś tam topory, mają być węże i, i zakonnice z krótkimi czachami zamiast twarzy. Sam to wszystko wymyślił i naprawdę chłopak jest zajebiście utalentowany. Mam nadzieję, że dzięki właśnie tej okładce jakoś propozycje do niego się posypią z e, nie, nieco większego wora niż do tej pory. No właśnie, bo wzorek z okładki, aż się prosi o przeniesienie na t-shirt, będzie merch właśnie z tymże obrazkiem? Sam chyba przyznasz, że to jest akurat wzór, który aż się prosi no to, to, żeby to na jakichś koszulkach czy bluzach umieścić i tak już właśnie z tego co wiem, taka odzież jest w produkcji także cierpliwości. Bo będzie można sobie tę właśnie okładkę z Metal to Demon ponosić na zakupy, na koncerty, gdziekolwiek się chce. to była pleśń pod tytułem Necro Venom z albumu Metal e, to the Bone. Czy Warfeast? To dobrze naoliwiona i sprawdzona w bojach machina e, koncertowa. Dobrze przeświczoną to wiesz, to chyba wypadałoby spytać ludzi, którzy nas widzieli, bo, bo, bo to naprawdę tak naprawdę nie weryfikuje ilość koncertów zagranych. No chociaż w większości przypadków tak, ale jednak zdarzają się jakieś wyjątki. No ale ogólnie nie chodzi o to, ile się zagrało, tylko jak się te koncerty gra. Jeżeli chodzi właśnie o tę ilość, no to ostatnimi czasy nie było jakoś specjalnie różowo pod tym względem. No chociaż też troszkę na własne życzenie, ponieważ postanowiliśmy skupić się na doszlifowaniu materiału na metal i, i troszkę sobie koncertowo odpuściliśmy. No ale jakoś teraz przez ostatnie tygodnie udało nam się, może nie z nawiązką, no ale troszeczkę odrobić straty. Były koncerty we Wrocławiu, z The Congregation w Gdańsku, z Nord i Staran, no i w ostatnią niedzielę w Poznaniu z Kingdom i z No także tutaj akurat pod tym względem coś się ruszyło. Jedyne, co Ci mogę powiedzieć na pewno to, że zajebiście lubimy grać koncerty, ponieważ no moim zdaniem wtedy... Muzyka Warfist może być przedstawiona naprawdę takim optymalnym uderzeniem. No a poza tym jeszcze po koncertach dzieją się duże fajne imprezowe rzeczy, także wiesz, czego tutaj nie lubić. Mam nadzieję, że po nowym roku tych propozycji się trochę pojawi, także jeżeli ktoś takowe ma, no to nie wahajcie się uderzać. Generalnie zagramy wszędzie, gdzie nas chcą i gdzie, gdzie będą proponowali dobre warunki. A jak jest właśnie z obecnością Warfist w internetach i social mediach? Własne www, bandcampy, Twitter, Instagramy, etc., etc., czy tylko i wyłącznie Facebook? W zasadzie tylko Facebook. No, co my będziemy robić na Instagramie? No, przecież nie będziemy wrócać selfie i stali grupek zmieniamy strunę. To by było trochę bez sensu. Dlatego Facebook uważam, że pod tym względem jest najbardziej praktyczny i najbardziej uniwersalnym też narzędziem tych wszystkich mediów społecznościowych, które są aktualnie dostępne, więc tam można szukać e, facebook.com e, ukośnik Horde, no, albo też po prostu pod adresem mailowym warfistmałpao e,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 Kroczyliśmy w ostatnią godzinę dzisiejszego wydania rzeźni. Naszym gościem jest Michu z formacji Wars is Playing God, czyli Bawiąc się w Bozie. To była kompozycja, która przed momentem pojawiła się na antenie. Co my tu teraz mamy do omówienia? A no właśnie. Na początku, kiedy Michu kiedy opowiadał o, kiedy opowiadał o tym, co się dzieje w, w zespołach ze sceny zielonogórskiej, z jego rodzinnego miasta, no to wspomniał, że w Supreme Lord obecnie dzieje się niewiele, ale y, jako, że Michu y, widnieje w składzie tejże formacji, więc zapytałem co udało mu się właśnie z Supreme Lord zwojować y, w okresie jak gdyby większej większej aktywności tego zespołu. Ostatnio faktycznie tam nie za bardzo się dzieje. Rejasz, który jest liderem tej kapeli jest skupiony na wielu innych projektach, więc no, nie ma nawet za bardzo czasu, żeby się spotkać i zagrać razem. Eee, Supreme North, e, no, powiem Ci, że tutaj akurat się udało osiągnąć to, co no, na chwilę obecną uważam za najwspanialszą rzecz, jaka mi się zdarzyła od momentu, e, kiedy postanowiłem e, grać e, metal, a mianowicie udało nam się dwa lata temu pojechać w europejską trasę z Incantation i to było naprawdę zajebiste się udało nam się zwiedzić e, pół Europy, Niemcy, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia chyba te właśnie kraje. E, także no, to było naprawdę niesamowite doświadczenie, które mi jakoś procentuje do tej pory. E, no, szkoda, że jeszcze nie udało się nagrać mi materiału z Supreme North, ale mam nadzieję, że kiedyś to w końcu nastąpi, że, że akurat będzie na tyle wolnego czasu, żeby można się było spotkać, zrobić nowe kawałki do sobie i to zagrać. Chociaż no, z drugiej strony e, taka elastyczność czasowa, jeżeli chodzi o Supreme Ortiz jest mi na rękę w wypadku Ortiz, no bo e, który i tak jest moim priorytetowym zespołem i to już e, na samym początku sobie z chłopakami Supreme ustaliliśmy, że w zasadzie no, teraz nie muszę jakoś tam specjalnie dwoić się i troić, żeby, żeby pogodzić te dwie kapele ze sobą, ale mimo wszystko no, mam nadzieję, że coś się uda takiego namacalnego z Supreme stworzyć z moim udziałem. No i kolejny wątek, który wraca, wątek mobilności, bo również taki epizod w swoim muzycznym życiu ma Michu, bo swego czasu wybrał się na Saksy do Wielkopolski i przez jakiś czas terminował w Bloodfest. Zatem mi nawet wspomniano, że, że dlaczego ja z Bloodfish No Odszedłem dlatego, że tak jak już tutaj zauważyłeś, no to było inne miasto, no i też ja akurat w tym momencie, kiedy podziękowałem chłopakom, byłem w takim etapie swojego życia, że no, no nie mogłem po prostu dzielić swojej osoby między Zieloną Górę i Poznań zbyt często. No a uważałem, że skoro Blotpirst jest już po wydaniu debiutu, zaczynają się pojawiać się propozycje koncertowe, coraz więcej się dzieje wokół kapeli, no to chociażby z samego czystego szacunku i sympatii dla nich lepiej, żebym ja ustąpił i oni znaleźli sobie basistę na miejscu, z którym mogliby grać w miarę regularnie i się rozwijać. No i przyjęli to z dosyć dużym zrozumieniem, także wciąż utrzymujemy przyjacielskie stosunki. Także wiesz, tutaj nie ma żadnych kwasów, a no te dwa lata, które z nimi spędziłem, wspominam naprawdę bardzo miło, dużo e, fajnych, zajebistych gigów miało wtedy miejsce, między innymi wycieczka na Litwę i Łotwę razem z furią, gdzie no naprawdę grube rzeczy się działy. E, tutaj troszeczkę niektóre zaparte w pamięci, ale wbrew pozorom i mimo wszystko wciąż jakoś świeże i odzywające się od czasu do czasu. To usłyszeliśmy Micha w charakterze basisty i wokalisty Blood First 1000 Days in Sodom z repertuaru grupy Venom. Nagranie pochodzące ze splitu Infernal Thrashing Commandments, splitu, który Blood First dzieliło z grupą Exidium. No to co teraz? A teraz taka ciekawostka. Otóż Michu jest. Oprócz muzykowania jest również dziennikarzem muzycznym. Co więcej, jest moim kolegą po sitku. Więc poprosiłem go, aby opowiedział o swojej radiowej aktywności i gdzie go można usłyszeć. Parę lat temu pracowałem w radiu jako redaktor muzyczny. Niestety nie udało mi się tej rozgłoszki przekształcić się w radio klasycznie metalowe albo już chociaż od biedy hard rockowe. No, to nie były powody, dla których odszedłem, ale jednak jakoś moje drogi właśnie z tą rozgłośnią na jakiś czas się rozeszły. Ale po jakimś czasie powróciłem, już w tamtych czasach prowadziłem na antenie tej rozgłośni audycję metalizacja. No i z tą audycją powróciłem na początku ubiegłego roku. W zasadzie gdzieś tam od dłuższego czasu, jak już zacząłem parać się tam gdzieś graniem metalu, chodziło mi po głowie, że może by zrobić coś dodatkowo i, i właśnie tutaj stawało coś na... było, było robienie zina, ale później ostatecznie stwierdziłem, że może by warto spróbować z audycją radiową, żeby jakoś też pomóc niektórym kapelom, które ja uważam za ciekawe, a które gdzieś tam które nie otrzymują według mnie odpowiedniego wsparcia. No i tak właśnie zrodził się pomysł metalizacji, która z roczną przerwą działa już no, w zasadzie 8 lat. I również ta audycja dała mi możliwość przeprowadzenia rozmów z kapelami, które sam osobiście uwielbiam. Trafiły mi się takie gratki, jak na przykład wywiad z Venom, z Morbid Angel, z Atrex, z Taxon. I, i, wiesz, z kilkoma innymi kapelami, których yy, słucham na co dzień i zajebiście lubię. Znam Slaughter też na przykład, z Exumer. Yy, no troszkę by tutaj tego było, żeby wymieniać, ale no ogólnie bardzo sobie chwalę właśnie. To co prawda, wiesz, no to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam zabiera mi czas, ale jeżeli wiesz, wszystkie rzeczy w życiu miałyby mi zabierać czas w taki zajebiście przyjemny sposób, jak audycja, czy, czy granie w zespole, to ja życzę sobie ich jak najwięcej. To można zrobić w każdy wtorek o godzinie 20:00 i to jest Akademickie Radio indeks Zielonej Góry, Zielona Góra i okolice 96 FM, cała reszta świata, adres www.wzielonej.pl ukośnik radio. No i właśnie, kwestia związana z obecnością Metalu w klasycznym meterze. Czy tego typu audycje mają jeszcze sens bytu, kiedy w, yy, jesteś, żyjemy w dobie wszechpotężnego internetu? Kiedy no, każdy właściwie sam sobie może tworzyć własne playlisty, własne radio, a nie zdawać się na selekcję jednego czy drugiego gościa, który pieprzy przy głupoty do mikrofonu. Powiem ci szczerze, że ja też się nad tym niejednokrotnie zastanawiałem, i w sumie nawet kilka osób się mnie pytało, wiesz, no, po co to robi, czy wiesz? To wszystkiego można my sobie posłuchali gdzieś tam w necie i to na wyciągnięcie ręki każdy sobie stworzy jakąś playlistę i na cholerę to jesteś im tam potrzebny, nie? Ale wiesz, no też doszedłem do takiego wniosku, skoro e, takie audycje jak Metalizacja i skoro takie audycje jak rzeźnia chcą słuchać, słuchać jak coś ludzie, no to chyba to jednak jest potrzebne. Poza tym, wiesz, też e, nie ukrywajmy, że ludzie lubią, jak ktoś im się podaje na tacy, nie? I jak wiedzą, że mają na przykład e, takie programy o tej konkretnej godzinie w tym konkretnym miejscu yy, i wiedzą, że tam od czasu do czasu mogą sobie usłyszeć jakichś rzeczy, których jeszcze nie znali, a które mogą im się spodobać, no to myślę, że będą wracać. Wydaje mi się, że kluczem do jakiejś potrzebności, czy to jest w ogóle jakieś słowo, nie wiem, ale nic innego mi teraz do głowy nie przychodzi, takich audycji jest to, żeby one jakoś wyróżniały się tymi e, rzeczami muzycznymi, albo też, nie wiem, e, jakąś nazwijmy to charyzmą prowadzącego, który potrafi jakoś tam e, zainteresować e, słuchaczy i przykuć ich e, do, do radioodbiornika. Ale wiesz, no jeżeli jest audycja, która mieni się na przykład e, undergroundową, a puszcza, wiesz, no już nie mówię mainstreamy, ale rzeczy, które naprawdę wszyscy znają i które gdzieś tam krążą na setkach profili yy, prywatnych na, na, na Facebooku czy innych mediach społecznościowych. No tutaj można by poważnie dyskutować, czy to faktycznie ma cel. Ale wiesz, no jeżeli zdarza się yy, jakoś autorom tych audycji wyłowić jakieś perełki z podziemia, które tam, nie wiem, dopiero gdzieś zaczynają funkcjonować w powszechnej świadomości albo też właśnie na przykład takie rzeczy jak wywiady, z których też tam niektórzy mogą się dowiedzieć czegoś o, o tych kapelach więcej niż, niż by znaleźli tylko na ich profilach facebookowych. No to wyś, wydaje mi się, że jeżeli takie elementy są w audycjach, no to jak najbardziej mają sens. No i oczywiście to, że, że wiesz, że są ludzie, którzy chcą ich słuchać i, i chcą jakoś tam wracać do tych programów. Nie jest chyba w tym tak źle, no skoro, skoro jeszcze, wiesz, i, i, i twoja audycja i moje jakoś gdzieś tam funkcjonują. Reclaimed the cl Crown, numer której wieńczyk rążek e, Metal to the Bone, ale to jeszcze nie koniec e, muzyki i Warfis w dzisiejszym wydaniu rzeźni, no bo jeszcze, jeszcze chwilkę tutaj Michu nam po opowiada. choć powiem, że zbliżamy się, zbliżamy się powoli do końca naszej pogawędki. Skoro już wiemy, co porabia Michu w Eterze i gdzie i o której można go sobie posłuchać, to poprosiłem go o jakieś polecenia dla was z byście się mogli e, bliżej zapoznać z tych rzeczy, które przeszły ostatnio przez ręce Michał znalazły się w playliście metalizacji. Wczoraj nawet e, prezentowałem wywiad e, z duńską kapelą dum metalową of Oblivion. Oni wydali niedawno swój e, nowy materiał. E, no a poza tym to rzeczy, które... W, i to też tak, nie wiem, może nieskromnie stwierdzę, że jakoś potwierdzają to, że nie mam jakoś specjalnie zjebanego gustu, ale mentor na pewno, których materiał naprawdę jest świetny. Z undergroundowych rzeczy, wiesz co, powiem Ci szczerze, że teraz trochę zabiłeś tym pytaniem, bo, bo ciężko mi tak jakoś sięgnąć pamięcią, co tam było. Jakbyś się mnie spytał teraz na przykład, wiesz, o o płyty roku jakieś tego, no to na pewno bez, bez wahania bym się Destroyer 666 wymienił, ale jeżeli chodzi o takie bardziej undergroundowe rzeczy, no to mówię, no właśnie Altar of Oblivion, e, Mentor na pewno, jeszcze Cancer Faust, o, to jest taka kapela z Poznania, e, która również w tym roku debitowała epką, e, Killing Spree tak się nazywa i również chłopaki łoją naprawdę fajny death metal. To są takie rzeczy, które mi e, pierwsze z brzegu przychodzą do głowy na chwilę obecnie. Przede wszystkim za wywiad, za możliwość zaprezentowania się w Brzeźni no i słuchajcie metal to the bone. Mam nadzieję, że dzięki tej płycie jakoś krzeszą się w waszych umysłach te stare czasy. No i wy również pozostańcie metalowi do szpiku kości. Nie dajcie się sierdzy. Tribe of Lebus i tym sposobem uh, cały album Metal to the Bone. Uh posłużył za ilustrację naszej e, dzisiejszej rozmowy, naszego ilustracji rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, z Michem z zespołu e, Warfish. No i teraz e, zgodnie z ostrzeżeniem dla łowców e, nagród, czasu nie będzie dużo, bo i e, pora e, późna. Do pierwszej 45 czekam na wasze e, zgłoszenia. Będę wam nadawał kod od 11 do 66, czyli dwie kości pójdą w ruch. Trzy e, egzemplarze Metal to the Bone do zdobycia e, co trzeba zrobić, żeby te egzemplarze zdobyć. A no, trzeba odpowiedzieć, trzeba odpowiedzieć na następujące pytanie zdanie konkursowe. konkursowej. Jakie, e, Jakie zespoły skowerował Warfish na swoich wydawnictwach? Proszę wymienić przynajmniej trzy. Jakie zespoły skowerował Warfis na swoich wydawnictwach? Proszę wymienić przynajmniej trzy. Zgłaszamy się telefonicznie 22 58 33 555 rzeźnia małpa antyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. I pamiętajcie, nie Środka Marysia, nie Gal Anonii. Nie Jan Paweł II, III, IV albo V, tylko tak jak wam w gminie e, zapisano imię, nazwisko, adres e, z kodem pocztowym, bo e, środki Marysie, Jane Pawły e, e, i tak dalej, nawet jeżeli przyjdą tutaj do mnie z prawidłową odpowiedzią w zębach, to i tak e, na drzwiach wylądują albo w koszu, bo takiego zgłoszenia nie przyjmę jako e, prawidłowego, albowiem będzie ułomne pod względem formalnym. Tak więc... Jakie zespoły skoverował Warfish na swoich wydawnictwach? Proszę wymienić przynajmniej trzy, czyli to już sugeruje, że tych coverów jest znacznie więcej. Czekam na wasze zgłoszenia do pierwszej 1.45. Bach, poszło w Ether, poszło na Facebooka, a my lecimy sobie z piekielną kurwą. z formacją Enferis. Ten split nazywa się Beast of Necrofrash i powiem tak, że on może być pewną podpowiedzią do naszego pytania zadania konkursowego. Pierwsze prawidłowe zgłoszenia już zanotowane. Zdążyłem powiedzieć, że jak ktoś się nie podpisze z adresu, tylko z imienia, nazwiska i nic więcej, na przykład nie napisze, że albo coś, no to zaorane, tak? Odpowiedź nie, że tak powiem, zaliczona jako prawidłowa. No to teraz pozwyciężamy sobie e, Robale razem z martwymi e, kozami z albumu Owem Witches. Ten numer akurat po, po robakach to trochę nie na dzisiaj, ale za momencie będzie jeszcze jeden kawałek właśnie Dead go. ja zaraz wracam do odbierania do odbierania tutaj waszych zgłoszeń. Zostało 6 minut, co ja chciałem. Conquering the Worm było. O właśnie, o, o, o, o, to chciałem dzisiaj sobie zagrać. O karzełkach w trumnie. się pięknie, pięknie się snuje jak, nie snuje, kręci się jak film All of the Witches The Dead Goats. Słuchaliśmy sobie karzełków w trumience, a wcześniej yy, zwalczyliśmy robaki. O, moi drodzy, yy, to wszystko, co zdąży o, do tego momentu zdążyło spłynąć sprawdzę, zweryfikuję, czy jest, czy są prawidłowe, czy to, czy zawiera prawidłowy content tak zwany, czy zawiera prawidłową treść, o taką, jaką mi chodziło. Tych coverów Warfisty na swoich wydawnictwach zamieściły w sumie, w sumie siedem. Dwa polskie. Hechemota i Witchmastera. Zresztą w oryginale tenże numer to jest coverowany przez, yy, yy, przez warfistów yy, grałem. Poza tym Bathory, Impellet, Nazaren, Darkthrone, Sodom i Venom. Trzeba było wymienić trzy i y, sporo osób, sporo osób y, te właśnie y, siódemki y, wymieniło. Także ci wszyscy, którzy do pierwszej 45 zdążyli, y, zdążyli y, tutaj dosłać to swoje zgłoszenie, prawidłowe y, zgłoszenie, to za momencik otrzymają ode mnie, otrzymają ode mnie właśnie swoje numery, a my nie tracąc czasu właśnie y, gramy jeden z tych coverów w wykonaniu Warfish too old, too cold. Z repertuaru Dakshan. Oprócz, yy, oprócz czego? Oprócz właśnie yy, Darkron jest jeszcze Sodom. Remember the Fallen. Też z Splitu Beasts of Necro Thrush. Coraz bliżej yy, losowania. Jeszcze muszę ponadawać ostatnie numery. I proszę mi się tam tutaj nie niecierpliwić w skrzynce. Zobaczymy jaką się. Po szczęści bierzemy się do roboty. 14, nie zanotowano. 26, tak, Przemek Kościelniak. Pierwsza płyta idzie już do Przemka, proszę bardzo, z Jarocina. Rzucamy dalej. 21, Michał Wodecki, proszę bardzo. Druga płyta idzie do Michała, miejscowość Prażmów. 62 nie było takiego zgłoszenia, rzucamy dalej, 61 też nie było takiego y, zgłoszenia... 56 również nie, nie trafiłem. Yy, 33. Proszę bardzo, błyskawicznie poszło. Trzecia płyta do yy, Beaty Jon. Powędruje. Zwycięzcom gratuluję. Nagrody yy, zostaną wysłane. Tym razem uwaga, uwaga. Nie przeze mnie, tylko przez yy, wydawcę przez yy, oficynę Gazów of War yy, Productions. Tak więc spodziewać się przesyłki z innego adresu niż adresu yy, antyradiowego, ale takżeśmy się właśnie yy, z Grzegorzem umówili, że on zajmie się właśnie dostarczeniem wam tych nagród. Co za tydzień? Za tydzień yy, pogadamy sobie o imprezie, która już 9-10 yy, grudnia będzie miała miejsce we Wrocławiu. Druga edycja festiwalu Into the Abyss i porozmawiamy sobie z jednym z organizatorów, yy, Adamskim takim pseudonimem, się, czyli Adam. Takiego pseudonimu używa Adamski. Pogadamy sobie właśnie o samym festiwalu, o miejscach, w których te koncerty się odbędą, o składzie, no i o tym wszystkim, co powinniście wiedzieć. No i kim są ludzie, którzy za tym festiwalem stoją, bo nie są to ludzie przypadkowi, którzy się sroce spod ogona wylecili. tylko to są, no powiem prost, zawodowcy, którzy koncertami parają się, organizacją koncertów parają się, parają się od lat i robią to, robią to bardzo dobrze i z coraz lepszymi wynikami. A dziś na do usłyszenia właśnie jeden z zespołów, który wystąpi drugiego dnia festiwalu. Mortus z albumu Over the Dying Stars Across the Void. Słyszymy się za tydzień o 23. wraz z organizatorami festiwalu Into the Abyss. wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. And it though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Get him away! Hey, boo! Boo!